W tym momencie, kiedy my mamy tak zorganizowaną komorę, taki mamy czpień naszego życia modlitewnego, to musimy w dalszej jakby... jakby to jest wszystko z naszej strony, że można by było powiedzieć. To jest wszystko. I druga strona modlitwy należy do Boga, bo On będzie teraz do Ciebie mówił. Bo modlitwa składa się z tego, co my robimy w związku z Bogiem i z tego, co Bóg robi w związku z naszą modlitwą w stosunku do nas. Kiedy Ty masz życie modlitewne, oparte na silnym uwielbieniu na wyznawaniu Bożego Słowa To zaczyna mówić do Ciebie Bóg I to jest dla Ciebie bardzo wyraźne I to nie chodzi o to, że On wcześniej nie mówi Tylko, że Ty wcześniej nie słyszysz Bez życia modlitewnego nie słyszymy Boga Nie słyszymy, my będziemy dzisiaj na drugiej sesji mówić Zaczniemy mówić o tym, jak słuchać Bożego Ducha Jak rozpoznawać Jego głos I tak dalej, ale żebyśmy my mogli tak funkcjonować To musimy e, mieć jakby zrozumienie Że bez życia modlitewnego Nie jesteśmy w stanie prawidłowo słyszeć Bożego głosu Bo to będzie zawsze w nas zafałszowane zawsze będzie w nas zafałszowany zawsze i chcę żebyś też pamiętał że to, że dostałeś inne języki to nie po to, żeby ich używać czasem tylko twoja modlitwa musi być przesiąknięta modlitwą innymi językami ty masz rozwijać swoje inne języki rozumiesz? to nie ma być tylko wiesz kura kura kura kura o co? Została uwolniona przecież. Nie pogniewa się. Nie, nie będę małpowiadał takie tam u nas kościele akcje różne. Chodzi o to, że twoje języki, one nie mogą być małe. Małe to mogą być na początku. Na początku może być kura, kura, kogut, kogut. Jak ci tam się ułoży? Bo to jest takie gu gu gu gu gu gu gu jak się człowiek rodzi na nowo, to tak i potem zostanie ochrzczony w duchu, nie to tak galgocze sobie. Ale to nie ma być zawsze. Ja bym nie chciał, żeby moja córka, która mówiła go, go, go, go, jak była mała, taka miała na przykład pół roku. Żeby teraz, jak ma 7 lat, chodziła, gaga go, gaga go, Bo on od razu zgromił demoniczne siły wycofania. Języki nasze mają się rozwijać. One mają być szerokie. A powiem wam coś. Nie ma skończoności do języków. Rozumiecie? Języki są językami narodów. Są nam, dla nas dostępne jako języki narodów obecnych. Wszystkie języki, które są na ziemi Są dla nas dostępne do tego, abyśmy nimi wielbili Boga Z inspiracji Bożego Ducha Więcej Wszystkie języki narodów wymarłych Są nam dostępne Możemy, możemy wielbić Boga Językiem amonitów Filistynów i innych, rozumiesz? Są nam dostępne Języki aniołów Bóg jedyny wie jak oni mówią Rozumiesz? Wszystkich ras anielskich a więc to jest nieskończone. I święty Paweł mówi, dziękuję Bogu, że więcej mówię innymi językami niż wy wszyscy. Czyli on więcej mówił innymi językami niż cały zbór w Koryncie. Niż cały zbór w Koryncie. Dlatego ty musisz rozwijać inne języki. Bo to jest język twojego ducha. I ty nie bój się rozwijać języki. I stawaj przed Bogiem, mówisz, ojcze, ja chcę więcej mówić innymi językami. Ja chcę więcej mówić innymi językami. Ja chcę więcej, więcej Ja chcę nowe języki, Ojcze Rozwijaj moją perspektywę w tym temacie I nie bój się też Podczas modlitw Podczas rozwijania Twojej komory rozwijania Twoich języków, tak? Wykładać w komorze tych języków Zacznij robić to przez wiarę Zacznij wykładać ten język, którym się modlisz Weź te kartkę papieru i zacznij przez wiarę wykładać ten język Zacznij od tego Jak chcesz wykładać języki innych ludzi Zacznij od wykładania tych, które Tobie daje Bóg Zacznij pisać Aż się zdziwisz, co będzie Jak? Przez wiarę Przez tą wiarę, o której mówimy tyle godzin już Przez tą wiarę Wykładamy języki Dary się przejmuje, przyjmuje przez wiarę A więc po prostu niech ta komora będzie rozwijana O to właśnie też Prawda? na końcu na jakby tej sesji powiedzieć nam kochani na temat już stricte uwielbienia i nasze uwielbienie składa się jakby z trzech elementów, to jest oddawanie chwały, dziękczynienia i czczenia Boga, oddawanie chwały dziękowanie Bogu i czczenie Boga to są trzy różne elementy, pierwszy z tych elementów określa wielkość Boga, nasze chwalenie określa wielkość Boga, my chwalimy chwaląc określamy wielkość Boga w naszych piosenkach w naszych, w naszych wypowiedziach w naszej ekspresji określamy wielkość Boga to jest oddawanie Bogu chwały i powinno w to być zaangażowane całe nasze ciało i cała nasza dusza bo Bóg jest Bogiem mocy, rozumiecie? i kiedy Ty chwalisz Boga kiedy Ty podnosisz jakby informacje w duchowej rzeczywistości, że On jest wielkim Bogiem. To nie mów takie, że jesteś wielkim Bogiem. O, jak wielki jesteś, Panie. O, wielki Panie. Pan. taki jakiś demon będzie stał za oknem, i się patrzy, co mu jest. A kogo? Dwa demony będą rozmawiać przez siebie. Na przykład duch głupoty i duch zwiedzenia. Taki będą miały klub za oknem. A kogo on wielbi? Kogo on chwali tam? Co on wyraża sobą? A wiesz, nie wiem jestem tutaj parę tysięcy lat, ale nie wiem co on wyraża ale jakby nie tak halleluja, jesteś wielki Jezus o, no to tego Jezusa, o to ja wiem o co chodzi to ja już wiem o co chodzi jak on tak to robi to znaczy, że on wie jaki on jest wiesz, kiedy się przestajesz wstydzić ekspresyjnie wyrażać swoją miłość do Boga kiedy znasz wielkość tego Boga co mnie zależy, co o mnie inni pomyślę, jak ja chwalę największą osobę na świecie. Jak ja bym chwalił Menela spod Biedronki. Rozumiesz? Kazik! Kazik! No to tak. To jest możliwe, że powiedział, ty, ty jesteś chory, chory na głowę. Kazik to jest tam, co, wiesz, ziom poratuj. Ale ty nie chwalisz ziom poratuj, tylko ty chwalisz wielkiego Boga. Pana Panów i Króla Królów I zaangażuj w to swoje ciało Zaangażuj w to swoją duszę Wyraź ekspresję I nie mów, że to jest cielesne Bo ciało jest cielesne A dusza duszewna Tak to wygląda Tylko duch jest duchowy Ale w Twoim duchu jest ten ogień Który ma poruszyć Inaczej który porusza, tylko że Ty nie pozwalasz poruszyć Myślisz, nie, duchowy jestem Panie, jesteś wielki nie to nie jest chwała to nie jest ten element uwielbienia chwała określa wielkość Boga potem czynienie określa dobroć Boga dobroć Boga i tutaj też cała Twoja dusza musi być zaangażowana jak ty możesz dobroć Boga określić bez, bez udziału twojej duszy ty musisz to zrobić, określasz dobroć Boga wtedy śpiewasz piosenki dziękczynne wtedy mówisz teksty dziękczynne wtedy wspominasz to co On dla ciebie zrobił wtedy przypominasz te rzeczy i trzecią rzeczą jest czczenie Boga czyli określasz świętość Boga i wiecie co, świętości Boga w ogóle inaczej nie wyrazisz jak postawą najlepiej i to jest niesamowita historia Możesz wiele mówić podczas czci Ale jak zaczniesz rozumieć coraz bardziej to i wchodzić w czczenie Boga To znaczy, że tylko postawą możesz to wyrazić Przeklęgasz na kolana, leżysz na twarzy Rozumiesz o co chodzi? I nie ma znaczenia gdzie to się dzieje Bywały przypadki, że byłem dotknięty w ogóle Modliłem się i zacząłem wchodzić w taki stan czczenia Boga Będąc na ulicy i guzik mnie obchodziło, co ludzie mówią o tym, że klęczę czy leżę na twarzy Rozumiesz? Nie interesowało mnie to Nie interesowało mnie to Ponieważ ja czciłem Ja czciłem mojego Boga A to co mówią ludzie wokół, w ogóle mnie nie interesuje wtedy W ogóle I my chcemy wielkich doświadczeń Ale wielkie doświadczenia będą wtedy, kiedy my zwolnimy zasuwy w nas Zasuwy w nas zasuwy w nas Kiedyś pamiętam Jak Bóg mnie uczył Akurat wtedy wróciliśmy z telewizji Nakręcaliśmy taki program Chyba pytanie na śniadanie czy coś Nie wiem, to było 6 rano I po tym Wracaliśmy do domu 50 km z Warszawy I wiecie Ja się zatrzymałem Samochodem, poprosiłem kierowcę żeby się zatrzymał samochodem I taką płytę Takiej dziewczynie zawiozłem jej tą, dałem jej tą płytę i poszedłem taki lasek był z boku i to była Warszawa, Tarchomin i ten lasek tam tak, tak był przy samym chodniku i ja poszedłem zrobić siku w tym lasku i byłem elegancko ubrany po tym programie i wracam przez tego lasku i cały czas chwaliłem Boga i zacząłem odczuwać takie pragnienie czczenia Boga zacząłem go czcić i wracam przez ten lasek i czcić Boga i przyszła taka Boża obecność że zacząłem się śmiać i to mnie o, o, o, o, to mną władnęło i doszedłem do tego chodnika i upadłem pod mocą i leżę w garniturze o ósmej rano na Tarchominie i się śmieję i sobie myślę tak będzie jechał teraz patrol policji na przykład a w ogóle już nie zależy na tym, tylko se leży i się śmieje nie? i takie myśli, będzie jechał, przecież mnie zabiorą to tworek Dopiero co mówiłem o potężnym Bogu w telewizorze, leży i się śmieje. Ten chłopak od nas, Kościa, siedział tam, w ogóle nie podchodził do mnie, po drugiej stronie tam ulicy stał. Mówię, no wariat. Ale dlaczego ktoś mówi, ale jak to, a mi się takie coś nie przydarza? Ja mówię, widzisz, mi też się kiedyś nie przydarzało. Dopóki nie zacząłem się otwierać, dopóki nie zacząłem systematycznie otwierać, się. żeby on mógł działać, I on potem zaczął mieć coraz więcej miejsca we mnie do działania. Chwała! Dziękczynienie, cześć doprowadzą do tego, że stajesz się miękki, mięciutki. I jego malutkie muśnięcia doprowadzają do tego, że wszystko w tobie drży. I poddajesz się temu drżeniu. Bo tak no tutaj jesteś sztywny. I nic się nie wydarzy. Trzeba być miękkim. Wiecie? Uwielbienie Boga. Określone jest w Biblii przez siedem słów Pierwsze z nich to jest halal Czyli szalony taniec I kiedy mówisz hallelujah, To pamiętaj, że ogłaszasz Święty taniec dla Pana Halelujach. To znaczy tańczyć dla Jahwe Chwalić Jahwe tańcem Hallelujah. Zobaczcie Jak religia to wszystko wygieła Potem jest hebrajskie słowo Toda, czyli podniesienie rąk Podniesienie rąk ręce się nie podno... Rąk się nie podnosi do góry Dlatego, że jest taka tradycja religijna Ręce do góry się podnosi dlatego, że Bóg Mówi to da Podnieś ręce swe To da Panie, czemu mam podnieść swoje ręce To już jest głupie pytanie, przyjaciele Bo właśnie Bóg powiedział to da Tak Bóg powiedział to da To podnieś ręce Tak powiedział noga Podnieś nogę Pan powiedział On ci dał ręce on ci dał nogi On Następne słowo to jest jada Czyli podniesienie głosu Podnieś głos Do Boga podnieść głos Swój, wiesz po co masz silny głos? Żeby go podnosić do Boga Nie po to, żeby się drzeć na dzieci Nie po to, żeby się drzeć na małżonkę Na małżonka, nie po to Z tego trzeba pokutować Zdarcia się na innych ludzi Głos masz po to, żeby podnosić go do Boga i tym głosem uderzać w diabła. Po to to masz. Po to by nam, jakbyśmy mieli mieć takie ciche głosy, to byśmy nie mieli tych głosów silnych. To byśmy mieli takie głosy odrodzenia. I koniec. Ale Bożą wolą było dać nam silne głosy. Amen. Po to nam Bóg dał silne głosy, żebyśmy reagowali na Jego wytyczną. Jada, podnieś głos, mówi Bóg. Przestań szemrać Bądź odważny w uwielbieniu Czwarta rzecz to Tehila, nowa pieśń Nowa pieśń, jaka pieśń? Nowa, nie stara Nie przerobiony Hillsong Nie przerobiony Jesus Culture Nie Fogg Nowa pieśń, nowa Jesteśmy po to, żeby tworzyć nowe pieśni Nowe słowa, nowe melodie Żeby przerabiać też te piosenki Ze świata, które diabeł zabrał Diabeł nie ma żadnych praw do muzyki, przyjaciele Żadnych praw Pozabierajcie te piosenki świeckie Przeróbcie słowa i oddawajcie chwałę Bogu A nie bez przerwy Jedna piosenka, jedna piosenka, jedna piosenka Cztery piosenki Pastorze, ile dzisiaj piosenek śpiewamy? Dzisiaj trzy piosenki Ty Jakie piosenki, pastorze? A jakie macie? Cudowna Boże łaska Ten święty krzyż I są taki przerobiony Ale nie wiemy, bo nam się nie rymuje na litość boską, ludzie przecież my twórczy jesteśmy twórczy, twórczy każdy z nas jak tu siedzi coś w swoim życiu wymyślił, no cokolwiek wymyśliliśmy, może my nie opatentowaliśmy tego, ale coś wymyśliliśmy rozumiesz, jakiś nowy przekaz, nowy wpływ Wczoraj nasza córka powiedziała takie słowo, którego nikt nie słyszał Złożyła go z dwóch słów I to wyrażało, proszę ciebie, jej zdziwienie. Nie wiem, co ona powiedziała już. Jera Chciała powiedzieć, o jej czy nie wiem, co chciała Jera Powiedziała I to wyrażało coś, co się teraz dzieje Tu się woda leje Tu jakaś jest sytuacja napięta Jera O, pan rozumie, jakieś słowo powstało Tak. Powie, to nie jest normalne słowo nie, nie kwestia normalna, to jej słowo Ponieważ Bóg nas powołał na twórców Rozumiecie? My nie jesteśmy kserokopiarkami Nie ma namaszczenia kserokopiarek Jest twórca, twórca A więc Tehila, nowa pieśń Następnie Zamar Czyli krana na instrumentach Tu nie jest napisane, że doskonała Rozumiecie? Religia nas wprowadziła w mentalność, że rzeczy muszą być doskonałe Nikt się nie bierze za granie Mówi, bo ja w tym nie jestem dobry Ja mówię, słuchaj jak będziesz grał do kotleta albo nagrywał płyty dla tego świata, rozumiesz? To musisz zaczynać od tego, że jesteś dobry w tym, tak? Bo inaczej ten świat cię wykopie i nie będą chcieli Ci dawać szmalu za to po prostu. Ale jeżeli chodzi o uwielbienie, to Twoje talenty, tak? Są na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu, tak, jest Twoje pragnienie gry na instrumentach. Graj na instrumentach. Graj! Jak mam grać? Nie wiem, ja w domu grałem Na przykład na dwóch pufach Kiedy są uwielbienie zrobiłem, dwie pufy takie postawiłem człowieku Wziąłem takie dwa kije i zacząłem tłuc w te pufy i wielbić Boga, halleluja I Boża obecność zaczęła schodzić Rozumiesz? Dlaczego? Bo ja to robiłem Po prostu to nie znaczy, że tak ma być, nie mamy się ćwiczyć, mamy brać lekcje mamy się rozwijać tym, tak ma to, co, to co gramy ma być też miłe dla innych ludzi, ale w drugiej kolejności my nie wielbimy Boga, żeby się ludziom podobać nie pasuje a nie Kościół to nie jest miejsce przyjazne ludziom rozumiecie? bo to jest herezja, że Kościół jest miejscem przyjaznym ludziom, Kościół to jest zgrupowanie ludzi wyprowadzonych z ciemności do boskiego światła i to ma być przyjazne Bogu. Amen. Rozumiesz? Miejsca przyjazne ludziom to, to, to jest dużo tych miejsc. Uniwersytet Trzeciego wieku i takie tam inne, a a i inne historie tam. To jest też w porządku, tak? Ale nie nazywajmy e, tego kościołem. Uwielbienie jest dla Boga I Gra na instrumentach jest dla Boga Jeżeli wkładasz w to całe swoje serce Rozumiesz o co chodzi? I wszystko, to Jemu to się podoba Jemu to się podoba Komu się podoba? Jemu Bo to jest dla Niego Jemu się to podoba I On Ciebie uczci On Ciebie uczci Kiedy Ty Go czcisz, On uczci Ciebie przedostatnie słowo, barak, czyli klęczenie lub leżenie na twarzy uniżenie się, barak uniżenie się jak ty się mówi, uniżam się panie, uniżam się, uniżam się, panie, uniżam się uniżam się, panie co to jest? uniżenie wymaga postawy od lat Żydzi to wiedzą rozumiesz? to jest postawa pewna pewna postawa bezbronności Bezbronności Bezbronności Kiedy ja poddaję się mu Ja decyduję teraz Żeby on Robił co chce Wiecie w wielu narodach bo Kiedy ty przychodziłeś od, Jakby stawałeś się lennikiem czyimś Poddawałeś się komuś to przychodziłeś do, do jakiegoś pana I podkładałeś mu swoją głowę pod jego nogę Jeszcze sam mu stawiałeś Kładłeś się Brałeś jego nogę, stawiałeś się na głowie Jesteś moim Panem A więc Barak, klęczenie I leżenie na twarzy I szabak, bojowy okrzyk Bojowy okrzyk Coś co wychodzi z głębi Twojego ducha, do czego jesteś zainspirowany I to nie jest zawsze Kto mówi ee, podnieśmy, podnieśmy do Boga głos Oddajmy bojowy okrzyk Aleluja, Jezus To jest pokrzywienie religijne to jest pokrzywienie religijne Tu chodzi o to, żebyś to zrozumiał, że Bóg jest w tobie Rozumiesz? Duch Święty jest w tobie I ty wydając bojowy okrzyk Rozumiesz? Uwalniasz ducha Ty możesz się grnąć Hwilenka! I w mocy Bożego ducha będą się rzeczy dziać Będą się dziać rzeczy Dlaczego? Bo to wyszło z twojego ducha Bo to wyszło z ducha to znaczy szabak Studiujmy Biblię Przyglądajmy się tym rzeczom Dlaczego o tym wam chcę dzisiaj mówić Kochani, kochani chciałem wam powiedzieć Dlatego, że, on, że, że, że to co Bóg Dalej nam daje Ono jest ściśle związane z życiem modlitewnym Rozwijajmy to Rozwijajmy życie modlitewne Bądźmy szaleńcami w tym Nie bądźmy ludźmi schematu Nie bądźmy ludźmi kultury to niekulturalne jest tak się modlić Mówią ludzie Czego tutaj tak się drzesz Na tej ulicy Ja mówię, bo od 6 do 22 się mogę drzeć a, a, a tutaj się modlisz tutaj ekspresyjnie A dlaczego ty się nie modlisz Czemu ty się nie modlisz To jest problem, że ty się nie modlisz Bo ja się zachowuję właśnie normalnie Jestem na tej ziemi. Wiecie, po co Bóg ziemię stworzył? Żeby tu było miejsce uwielbienia dla Niego. Wiecie, czemu diabeł tak się pałęta po ziemi? Bo on był liderem uwielbienia u Boga kiedyś. I w Jego jurysdykcji między innymi była ziemia. To było miejsce uwielbienia. Wiecie, skąd Szatan wielbił Boga? Z ziemi. Z ziemi. Rozumiesz? Tu było miejsce uwielbienia. To było miejsce połączone z niebem w pewien sposób Ziemia jest miejscem oddawania chwały a Ziemia jest miejscem życia modlitewnego Ja nie wiem czy są inne cywilizacje Nie mam pojęcia o tym Im bardziej poznaję Boga, tym bardziej przypuszczam, że miał taki rozmach, że nie pytaj po prostu Rozumiesz? Teorii znam mnóstwo różnych Ale im bardziej poznaję Boga, tym bardziej zastanawiam, ile w tych teoriach jest prawdy natomiast wiem jedno ziemia została stworzona po to aby na niej było rozwinięte życie modlitewne aby z niej płynęło to proste homaj czyli to stąd miała płynąć jakby główny kanał chwały rozumiesz? to stąd z ziemi i jesteśmy na ziemi jest napisane niebiosa są niebiosami Pana a ziemię dał synom ludzkim po co? aby go wielbili Żyd czyli Jehudi tak? oznacza chwalca Pana Człowiek modlitwy człowiek modlitwy. Oni żyją modl Przyjrzyj się tym Żydom Ortodoksyjnym Żydom, weź sobie w internecie Ortodoksyjny Żyd, zobacz jak on w ogóle wygląda Ja wiem, że to jest religia Już dzisiaj wśród wielu tych ludzi Ale chodzi o to, żebyś ty odebrał pewien obraz Zobacz coś proroczego tam. Zobacz tego gościa Który wygląda tak dziwacznie, że nie pytaj Ale wiesz o co chodzi? Cały jego wygląd Coś znaczy Pewnie dla jego niewiele, bo on pewnie może Boga nie znać w ogóle, ten człowiek ale ta kultura Jest kulturą nieba Rozumiesz? Jak ja przeczytałem jak im się Bóg kazał ubierać tym kapłanom Po co on im się kazał ubierać te różne rzeczy Człowieku, ten kapłan to wyglądał Normalnie ja nie wiem, tu jakaś tablica, kamienie Tu jakieś kostka, tu kostki jakieś Człowieku, wszędzie jakieś Płaszczyki, nie płaszczyki Wszystko to pokazywało Wiecie co to miało? To samo w sobie nic nie znaczy To jest, rozumiesz, nic Ale to miało nam pokazać Duchową rzeczywistość duchową rzeczywistość tak masz mieć powiedział Pan tak masz mieć w duchu jak widzisz Jego w ciele, tak masz mieć w duchu z nich olej kapał, wiecie z kapłanów, olej oni się nie namaszczali olejkiem jak mieli, mieli złożyć ofiarę to oni się nie namaszczali tam, wiesz olejkiem oni leli po sobie olej, skapywało im po brodach jak kapłan szedł, w ogóle przez obóz to on pachniał, rozumiesz, na odległość. Mówi kapłan idzie, a Aaron idzie, ścieka mu olej z brody. Pachnący olej. Bądź człowiekiem modlitwy. W ten sposób odpowiedz Bogu na jego miłość. Kochani, mamy godzinę pierwszą. Zróbmy sobie 30 minut przerwy i o 13.30.